Uwaga, podaję wyniki, podaję wyniki klasy Ciapek. Wszyscy będziemy wiedzieli, kto na którym jest miejscu. W klasie Ciapek. Na pierwszym miejscu. Wioska. 6900 punktów. Wielkie brawa. Czas przejazdu ciapka z wioski to minuta 35 sekund. Miejsce drugie. Jabłońska 6000 punktów Wielkie brawa Czas przejazdu minuta 37 Trzecie miejsce Jabłonna 5000 punktów Czas przejazdu minuta 44 Czwarte miejsce, Kurznica z 4 4000 punktów. Czas przejazdu, minuta 45. Wielkie brawa. I solidny fundament stawki tworzy Borujanowa, 3000 punktów z czasem przejazdu, 2 minuty. 14. Wielkie brawa. Jeszcze raz dziękujemy panu Andrzejowi Stelmachowi za udostępnienie pola. I startujemy klasę 60. A więc, panu, uwaga, maszyny już uruchomione. Ręczka w górę. Gaz dodechy. dojechaj. I wystarczyła. A jutro nie musi pojechać. Wolea i Guźica. Wolea Włoska ma numer 33. Gościnnie oczywiście dzisiaj jedzie u nas. Poniedziałek. Poniedziałek to się ubieram. Ale nie Nie wiem, przepraszam, Czy o... na ostatnim miejscu, Bo wioska wciąż oczywiście cały czas obserwują, czy nic się tam złego nie. Bo nie. Marty Robię nie. Marty Robię nie. Marty nie. nie. nie. Numer 33 Wola Jabońska I Kuźnica Jest! Jest! Brawo! Załóżkę podamy czas Ola Jabłońska, minuta 42. A na minuta 45. Jano! Podziękujemy oczywiście panu.